Witam w pierwszym, nie licząc o odcinka organiza organizacyjnego, pierwszym odcinku IT Podcastu. Przed mikrofonem Adrian Potrzebowski. Yy, bardzo przepraszam, jeśli coś pójdzie nie tak, bo nagrywam na urządzeniu Milestone 312. Yy, jako, że na tiktafonie nie chcę nagrywać z powodu yy, tego, że włączone są u mnie dwa komputery. A wiadomo, że dyktafon cyfrowy na najwyższych niestotliwości bardzo dużo wszystkich szumów łapie z otoczenia, więc zdecydowałem się wybrać Milestona, jako że nagrywa on bardzo dobrze według mnie, dużo szumów nie zbiera sam, dużo nie szumi, e, chociaż ma dosyć słaby ten mikrofon, można na nim spokojnie nagrywać IT Podcast. O czym w tym odcinku będzie? Będzie w tym odcinku o programach na komórce, komórkę, a tak właśnie naprawdę to o jednym. Programie Alon MP3 Diktafon. Diktafonie, oznaczającym się bardzo dobrą jakością dźwięku, jak na telefon komórkowy, chociaż nie nagrywa do zbyt dobrych for, przepraszam, do zbyt dobrych jakości bo to formatu MP3 nagrywa. Nagrywa również do y, dwóch innych formatów y, zbytnio nieprzydatnych, y, czyli do AMR, czyli takiego formatu y, telefonów komórkowych y, i do formatu WAV. Y, czyli nagrywa łącznie do trzech formatów, y, które można wykorzystać y, w naszym telefonie. Dobrze. Dyktafon ten nie jest darmowy. Yy, można go yy, zakupić, zarejestrować, ale yy, yy, można też znaleźć kije na tego dyktafonu. Nie będę tutaj nic tam mówić więcej. Jak posłuchać tego odcinka, to sami zobaczycie. Mam tylko malutki problem, bo moja komórka akurat już jest w stanie wyczerpania baterii całkowitej i będę musiał ją troszkę podłączyć do zasilania. Zrobię na chwilkę pauzę. Dobrze, już jestem. Mam ładowarkę do mojej komórki. Powiem jeszcze parę rzeczy tyczących się tego dyktafonu. Jest, ja mam na, swoim, na swojej komórce zainstalowaną wersję dla trzeciej edycji systemu operacyjnego Symbian. Yy. Powiem, że bardzo dobrze współpracuje ten tyktafon z programem udźwiękowującym TOX, bo takowy posiadam zainstalowany na swojej komórce. Yy. Na pewno z programem Mobile Speak dobrze również sobie radzi. Yy. Jeśli chodzi o wersję dla starszych modeli generacji systemu Symbian, na pewno są, bo coś tam widziałem na jednej ze stron internetowych, więc proszę się nie martwić, jeśli by ktoś chciał skorzystać z tego dyktafonu, a miałby starszą wersję Symbiana. Oczywiście moje informacje mogą nie być yy, mogą nie być wiarygodne, yy, ale myślę, że dla w starszej generacji Symbiana, na pewno no, no, znajdzie się również y, ta wersja dyktafonu. Podłączę tutaj moją, mój telefon komórkowy do gniazdka, y, żeby się trochę po, podładował. E, dobrze. Się troszkę podładuję. No to będę mógł dalej prowadzić podcast. No dobrze. No. Kiedy się komórka ładuje, to nie mogę nic niestety na lintuksem robić. Więc zrobię pauzę. I kiedy już troszeczkę się porładuję, wrócę i dalej będę prowadzić dalsze nagranie podca podcasta. Dodam jeszcze jedno. Obiecałem pod koniec gdzieś tak pierwszego odcinka, że tego organizacyjnego, że nagram audycję specjalną o wrzucaniu plików na stronę www.archive.org. Chciałabym powiedzieć, że już ją nagrałem, ale niestety przy obrabianiu pliku coś mi się skopało i plik został utracony. Będę musiał nagrać więc ją jeszcze raz. W zamian tego postanowiłem jako drugą audycję nagrać właśnie o tym dyktafonie na komórkę. Alon, apectu, dyktafon. Dobrze, no, trochę tą komórkę podładowałem. Yy, yy. Mam nadzieję, że tro, jakoś tam to wystarczy. Jeśli podczas nagrywania pojawi się komunikat, że bateria jest na wyczerpaniu. To trochę tam jeszcze pociągnie ta komórka od, od biedy. Dobrze, mam teraz trochę o instalacji programu. Plik pobieramy, tak jak każdy inny program. Plik ma rozszerzenie SIS. CIS, CIS, czyli taki format symbian OS yy, no, Podłączamy komórkę do komputera. Możemy skopiować pliki i zainstalować go z, komu z telefonu. A jeśli mamy zainstalowany program do zarządzania, zarządzania, przepraszam, swoim telefonem, w moim przypadku jest to Nokia PC Suite i w większości takich przypadków tak jest bo nie sądzę, żeby były jakieś readery na inne komórki niż Nokia. Przynajmniej ja o tym nie wiem. To może kliknąć enterem na ten plik. Pojawi nam się okno z pytaniem, czy chcemy na pewno zainstalować ten program. Wciśniemy Enter. I pojawi nam się też również na, na telefonie okienko takie z instalacją. Musimy potwierdzić parę pytań. Toks nam to czyta. Mobile na pewno też. Kiedy usłyszymy na przykład instalacja w Toku, musimy poczekać, aż się program zainstaluje i możemy go znaleźć albo w menu, folderze pro, aplikacje, albo w moim przypadku w folderze instalacje. Tak jest w większości Nokia 51. Dobrze nie trochę moją agatę. O, przepraszam, nie tutaj. 666. No, zacięła się trochę, bo za dużo razy szóstkę wcisnąłem. Tak. Wchodzimy w menu. O, I dochodzimy do folderu instalacje. Menedżera 1 z 5. Alon M P3 Dyktafon, Fimskier. Jest. Strzałką w górę daje jest Alon MP3 dyktafon. I to jest właśnie dziwne w tym dyktafonie, że on jest niezupełnie spolszczony. Tak trochę dziwnie to jest. Otworzymy go. Wybierz. Okno tutaj, otwórz katalog. 1 z 2. Właśnie, i nie ma naszych polskich diakrytyków. Wszystko anuluj. No, anuluj, dobrze. Yy... Ten program ma dwa menu. Ma menu pod klawiszem, jak to powiedzieć? Klawiszem F1 i klawiszem F2. Przejdziemy się trochę po, po menu najważniejszym. Znaczy dosyć ważnym, bo tam się tylko nie wszystkich. Pod klawiszem F1. F1. Otwórz katalog 1 z 10. No ten otwórz katalog. O, i właśnie, tu jest już niespolszczone, refresh, odśwież. Są tutaj, już, są tutaj też jakieś parametry do edycji tych plików, których do końca nie rozumiem. No, phone calls, czyli, czyli, czyli żeby, telefo rozmowy telefoniczne. Taki katalog rozmów telefonicznych, bo tu ten dyktafon też może służyć do nagrywania rozmów telefonicznych. Nowy katalog zapisu, No jest już spolszczony, nowy katalog w zapisu. Po ustawienia, przejdziemy potem do tego, tej pozycji. A po skróty, jak mówiłem, nie ma polskich diakrytyków tutaj, więc... No i no, co się stało? Pomoc, po, pomoc, pomoc jest w całości po angielsku, więc... No, co się dzieje, no. O. A co jest przedostatne? O, czyli, O, czyli o tym dyktafonie, o produktach tej firmy. No i zakończ. A, i przejdziemy do, my, do opcji ustawienia. Do ustawień. Aha, no tutaj pominaliśmy jeszcze opcję siódmą. Call... Call y, Rec y, Settings, czyli ustawienia nagrywania rozmów. Y, mówię, można ustawić sobie format, y, jakość itp. Z ja przechodzę do ustawień klawiszem Enter w podkatalogach szukaj w podkatalogach, wybacz, z szukaj w podkatalogach. O. Zapisu kbps 48. I ten format 11. i te, przepraszam, i te, i ta opcja mi najbardziej interesuje, Są takie. Menu rozwijane, możemy sobie grać format. Do wyboru mam 11 jakości formatów. No, i jakości formatów, właśnie. Rozwijam to menu. Na najlepsze ustawiono w MP3. Wybierz format zapisu. Format zapisu. Zaznaczony 96 48KHz. Czyli MP3 96 kB na sekundę i 48 kHz. Format zapisu MP364 kbm, format, ja format zapisu WPCM 8 bitów 8 kHz, 1 11. O, tu jest wave 8 bitów 8 kHz, słaba jakoś, ale się czasami przydaje. Format zapisu AMR 11. O, i tu jest ten format AMR, czyli ten format i, telefonów komórkowych. Format zapisu WPCM 8 kHz, 3 11. No i tu dochodzimy do kolejnego formatu wave 8 kHz no co się tu z tą komórką Format dzieje? zapisu MP3 M8Khz Format zapisu MP3 8kbps khz O, tragiczna jakość. Format MP3 8kHz i 8 kB na sekundę. Dalej. Format zapisu MP3 16kbps khz Kbps 11 I tutaj jest 8kHz aż do 64 kB na sekundę. Format zapisu MP3 32kbps khz Kbps 611. 11 Format zapisu mp 364 KDPS 8KHz 711. Format zapisu FP396 KDPS 8KHz 811. No i tak to jest. Format zapisu m 48 kz 911. No i tutaj już dochodzimy do najlepszych jakości formatem B3, czyli. Format zapisu MP364KBPS48KHZ, 1011. 64 KBPS48KHZ i ostatnia. Format zapisu zaznaczone MP3696KBPS48KHZ, 1111. Którą mam domyślnie ustawioną, czyli 96 KBPS48KHZ. Wciskamy yy, OK. Oka, format zapisu mp 3696 kbps 48 tak. Nazwa nagrywanego pliku RECORD311. Nazwa na nagrywanego pliku record No może sobie zmienię. Nazwa piku, tekst mogę sobie zmienić na przykład na, na g. Oj przepraszam. Tak. G. Na nagra, Nagranie. I.. Nachę. O źle, łam, żebym napisał. Już jest. Nagranie. Wciskamy nagranie, znaczy, OK. Nagrywanego pliku, nagranie, już jest. Określ katalog, nagry, katalog nagrywania. Można sobie chyba określić. Autozapis 511. Auto, włącz. Wiadomo. Poziom nagrania, nagrania najwyższy. Tu można sobie ustawić poziom nagrywania z niski, wysoki najwyższy, ale się nie mylę. Jak grać listy, graj, 7, A, jak grać listę, graj utwór, przewijanie, wylacz, 8, 11. przewijanie wyłącz, nie wiem, do czego to służy, chyba że po utworach, pokaż koniec ścieżek, ścieżek nierozmiętej opcji. MP3, opień, ma, opacę, i 9, tutaj 7, już, 7, już jest opcja po angielsku, masy, wylacz, 11, i 11. ostatnia też jest po angielsku, to wciskamy OK, OK. i zamykamy ustawienia. Niestety, wadą tego jest to, że TOX wcina się na ja samym początku nagrywania i słychać takie coś, alon, okno Alon MP3 distaf, no. Yy, można to go uniknąć wyciszając TOXa, klawiszem Toks, plus no, klawisz kasowania. Yy, wtedy już tam się to nie wetnie. Yy, też takim trochę yy, ubolewam nad tym że po paru tam w sekundach czy minucie komórka jakby tak się wygasza i niestety trzeba, trzeba wciskać na przykład jakiś tam klawisz, żeby ją z powrotem włączyć. Jak chcemy włączyć, nagrywając tutaj dopiero, musimy wcisnąć przycisk OK. I się dopiero skończy. No dobrze, to spróbujemy coś Raj, nagrać. Raj, nie chcę mi się już toksa wyciszać, więc wybierz. No, nie wciął się. No Czasami mi się zdarza nie wciąć, ale to wybierz na pewno się nagrało. Ten telefon natychmiast zaczyna nagrywać, e, e, więc trzeba e, tutaj uważać. Wyrażam za te różne trzaski w nagraniu naszej audycji to się zdarzają i trzeba na to yy, niestety uważać. No to już był koniec tego testowego nagrania potem je przeniesiemy na komputer i odsłuchamy w odtwarzaczu muzyki. To już koniec nagrania i słuchamy go na, na telefonie. Wypiesz. O i słuchamy. Wypiesz. No, nie wciął się. No, czasami się zdarza nie wciąć, ale to Wybierz na pewno się nagrało. Na, tych, na tych minut, tak się widać. Jak widać Wybierz się nie nagrało e, również. Więc trzeba e, tutaj uważać. Przepraszam za te różne trzaski e, w nagraniu naszej audycji, co się zdarzają. I trzeba na to yy, niestety uważać. No to żeby był koniec tego testowego nagrania. Potem je przeniesiemy na komputer i odsłuchamy w odtwarzaczu muzyki. To już kończy nagranie i słuchamy go na komputer. No dobrze, to ja teraz podłączę komórkę do komputera i przeniosę szybko nagranie na, na komputer. Dobrze, mi już podłączony tutaj yy, do, kom do komputera. I proszę posłuchać, jak to fajnie brzmi na, yy, na komputerze. No, nie wciął się. No, czasami się zdarza nie wciąć, ale to wybierz na pewno się nagrywało. Ten mikrofon natychmiast zaczyna nagrywać, yy, yy, więc trzeba tutaj uważać, Przepraszam za te różne trzaski w nagraniu naszej audycji, to się zdarzają i trzeba na to niestety uważać. No to żeby był koniec tego testowego nagrania, potem je przeniesiemy na komputer i odsłuchamy w muzyki. To już kończy nagranie i słuchamy go na, na telefonie. No dobrze, nagrało się. Dobrze. Weźmiemy teraz na przykład nagranie jakąś rozmowę telefoniczną. Na przykład zadzwonimy do biura obsługi Play, bo akurat w takiej sieci jestem. Tropu sobie sekretaryczka pogada Tak. Yy, to weźmiemy.. powrócimy do yy, programu. Oj, przepraszam, nie ofery, tutaj. Yy, otworzymy z powrotem. Wiadomości, yy, jeden Dyktafon. Yy, dyktafon już jest otwarty. F1, otwórz katalog, 1 z 5, I refresh, do opcji... nazwi, 5 5, ustawienia, 10 z 15 skroty, 11 z 15, Oj, anuluj, usuń, nagranie pier... tak, tak. E... F1, otwórz katalog, i refresh, 2 z... ustawienia, 5 z 10 skroty, cel red settings, 7 o, z 10 Czyli ustawienia, nagrywania, rozmów Storadę memory, fonememory, 1 z 6 A, sorry, czy ma mam... to wiadomo, jak za... do, czy... do jakiej pamięci ma zapisywać czyli pamięć telefonu Akcja Auto Record 26. A manual color record czyli ręczne nagrywanie czyli możemy wybrać, czy chcemy sobie ręcznie nagrać. Yy, oczywiście starsze wersje Toxa nie, mo nie można używać jak się rozmawia, więc Akcja Auto 26. Tak dla testu wybiorę Auto Color Record. File Format MP3, normal, 36. MP3 format... Wybierz file format file format zaznaczone MP3 normal 3.4 file format MP3 HIC 4.4 Ok, czyli wysoka. Wybierz file format MP3 HIC 3.6 Warning B wylacz 4.6 Red stop by wylacz 5.6 Warning B wylacz 4.6 Red stop autoarchive zaden 6.6 Ok. Dobrze. Już tam się tutaj zapisał. Wypisało wszystko. Archive. I nawet, jak mam zamknięty oh, już wytamon, zamknię, zamknięty program, to i tak mogę nagrywać y, rozmowę. Y, y, tu nagram jakąś rozmowę i y, puszczę na komórce. Nagrałem tutaj jakąś już tam rozmowę. To jest y, głównie promocja i menu główne tego serwisu. Podłączymy z powrotem komórkę do y, komputera, bo nie chcemy się już słuchać, jak ona tam na... Y, na komórkę to twarz. Zobaczymy najlepiej, jak to razu na komputerze. Ja Metop 1, metop 1, metop 1, metop 1, metop 1, metop 1, metop Tutaj powinno to być, chociaż nie wiem gdzie to się zapisało, chwileczkę to y, znajdę, mam tu jeszcze jeden plik, który wcześniej nagrałem na y, tym wchodzi na komórkę, y, ro, rozmowę poszukam, po, poszukam trochę później. To jest plik, który miał być pierwotnie pierwszym odcinkiem IT Podcastu, odcinkiem organizacyjnym, ale nim nie został z, powo z powodu, że nie mogłem go znaleźć i wydał mi się trochę taki monotonny i nudny fragmencik. Posłuchamy. Witam w tym drugim, czy jak kto woli... Właściwie to pierwszym odcinku IT Podcastu, bo nie wiem, czy ten pierwszy wstępny odcinek można by nazwać pierwszym odcinkiem. Tak właściwie wiele w nim nie zostało powiedziane, tylko o czym będzie ten podcast i tym podobne rzeczy. Ten odcinek chciałam poświęcić sprawom, organ sprawom organizacyjnym, omówić pokrótce tematy, jakie mniej więcej będą poruszane na łamach tego podcasta. No i może coś tam jeszcze dopowiem z rzeczy, które były już w poprzednim odcinku. Poprzedni odcinek zatytułowałem wpis testowy i ma on właśnie za zadanie opowiedzieć Miał on właśnie za zadanie opowiedzieć wszystko o IP podcaście i tak dalej, i tak dalej. Jak widać, e... jak widać e... jakość nagrania jest bardzo dobra. E... Dużo szumów to nie robi. Właściwie szumów prawie żadnych nie było słychać. E... Ten, o... Ten odcinek już jest, powtarzam, nieaktualny, więc proszę go sobie. Nie. Nie. Nie. Hmm. Proszę go nie brać w nim. Bo on już jest nieaktualny, jak powiedziałem. Lisa, nie, I, Lisa, nie e, I teraz, już się pojawił właśnie orgi, odcinek pierwszy na stronie www.itpodcast.wordpress.com To ja zabieram się za szukanie tej rozmowy. No, wygląda na to, że. Eee, że rozmowa się coś nie zarejestrowała, a szkoda, eee, nie wiem czemu tak się, czemu się nie nagrała, bo fajnie to brzmi, brzmi to prawie tak jakby ta osoba, z którą rozmawiamy była tuż obok, eee, przypuszczam, że tak też mogą nagrywać, podsłuchiwać rozmowy telefoniczne, robić sobie takie żarty z ludzi, i stawać to na YouTubie, chociaż mogę też to przez mikrofon i przez jakiś stacjonarny nagrywać, chociaż nie wiem. No. Ten sposób na przykład rejestrowania rozmów telefonicznych jest bardzo dobry, bo nagrywa to y, świetnie. Testowałem to już kilkakrotnie, bardzo mi się to podoba. Ten dyktafon ogólnie jest fajny. Nie znam strony producenta, ale mogę powiedzieć, no, proszę sobie wpisać w, w Google'ach. Yy, Alon yy, Alon MP3 Dictaphone i coś tam powinno wyskoczyć. Albo też można wpisać diktafony na, yy, na, yy, na telefony komórkowe też coś powinno się pojawić. No to już bym kończył ten yy, dzisiaj te, te, ten odcinek. A podcasta mam nadzieję, że w tym większą masz do skorzystania z tego, y, tego rądu fajnego, dostępnego dla naszych screenreaderów y, dyktafonu, którego można używać na przykład jak coś nam się stanie z naszym dyktafonem cyfrowym albo jeżeli go nie mamy, bo ten dyktafon naprawdę nagrywa prawdziwy dyktafon y, cyfrowy, biorąc pod uwagę, że jest to dyktafon komórkowy. Naprawdę polecam ten dyktafon, już kończył, żegnam się już z Wami. Pozdrawiam serdecznie Adrian Potrzebowski. Zapraszam do wysłuchywania kolejnych odcinków fajnych podcasta, które będą się już pojawiały coraz częściej. Do widzenia.